Objawienie Świętego Jana, rozdział czwarty. Potem spojrzałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby trąby mówiący ze mną, rzekł Wstąp tu i pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz byłem w zachwyceniu ducha i oto tron stał na niebie i na tronie siedziała osoba. I ten, który siedział... Podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego i wokoło tronu tęcza z wyglądu podobna do szmaragdu. I wokoło tronu 24 trony i na tronach widziałem siedzących 24 czterech starców obleczonych w szaty białe i mieli na głowach swoich korony złote. I z tronu wychodziły błyskawice i gromy i głosy i siedem pochodni ognistych gorejących przed tronem, to jest siedem duchów bożych. I przed tronem morze szklane, podobne do kryształu i po środku tronu i około tronu czworo zwierząt, pełnych oczu z przodu i z tyłu. I pierwsze zwierzę podobne było do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę miało twarz jak człowiek, a czwarte zwierzę podobne do orła lecącego. I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I ani we dnie, ani w nocy nie mają odpoczynku mówiąc, święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, który był i jest i przyjść ma. I kiedy zwierzęta oddają chwałę i cześć i dziękczynienie temu, który siedzi na tronie żyjącemu na wieki wieków, 24 czterech starców upada przed obliczem tego, który siedzi na tronie i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków i składają korony swe przed tronem mówiąc, Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystkie rzeczy i z woli Twojej trwają i stworzone zostały.